Tu nic się nie da zrobić. Jest taka nuda. Na początku miałem flash. Ja się nie... do ciebie porozmawiawczy i mówię po Leficku. Krótko, nie kontaktuję się ze strażnikiem. Spójdę, patrzę na niego. No tak, patrzę z tobą. Nie wiesz, że to niegrzeczne mówić tak źle w towarzystwie? No, według mnie ci podobno tak. Pff. Jestem Trza! Jak zapewne wiecie. Wstaje i podaje mu rękę, tak szacunkiem Przewidduję, przewidduję Przywitujecie. <grym> tak po okay. <grym> No witam się najpierw, wszyscy. No to okej, okay. no nie Może no, no, no, no, no, no, tak nie mówi, no, To, to <grym> Okej okay. rękę, no witamy Cię, nie? To jest jakiś inny? Nie. Nieważne, ma duże bary. Nie wiem, go z i Szklei się do buta. Zobacz co pies przy człowiekiem, tak? No. Okej, okay, no to. Co. Co Was mogę zrobić? Dajcie... Zależy jak uśmiechasz się do niego i tak. Po pierwsze to pierwszy raz zaczynam lubić człowieka. Traktuję tego komplement. Po drugie Zauważyłem. Że nie tylko nam, naszej dwójce podoba, się, nie podoba się tutaj. Dwójca. No nie tylko nam A. się podoba. Także nie, nie są zbytnimi entuzjastami <śmiech> pobytu tutaj. A znając Twoje układy i Twoje możliwości. Mógłbyś szybko przekonać większą grupę ludzi. Jak wiadomo w demokracji większość ma większą siłę i o. mamy dostęp do narzędzi, mamy dostęp do składu i łatwo można by było. O, łatwo można było zapewnić sobie długie lata w karczmie zamiast w Okej, okay, czyli w tym momencie zaczynacie przekonywać go, yy, chcecie zdobyć jego zaufanie i przekonać go, żeby albo wam pomógł w ucieczce, albo chociaż udzielił informacji. No nie chcecie się tak. z nim Mówię, i nie chcecie się w to mieszać, to no spoko. Poczekaj, spoko. Ja ci... poczekaj, yy, I w tym momencie w D&D yy, jest coś takiego jak Skill challenge, no nie? to jest coś, że różnymi sposobami, różnymi też umiejętnościami próbujecie osiągnąć jakiś cel, zanim y, jakby spotka was porażka w tym, co robicie, no nie? To może być albo tam wspinanie się po skałach czy coś, albo właśnie przekonywanie kogoś. Różnymi środkami możecie to robić i używacie do tego różnych umiejętności. Przy okazji też mówicie, co robicie i to, to też, co to, mówicie, wpływa na to, czy macie tam, wiesz, już jadę, no wiadomo, takie pierdoły. I rzucacie kostką, Jak wam się uda, to jesteście jeden krok bliżej do osiągnięcia sukcesu. Jak wam się nie uda, to do porażki. Jest ograniczona ilość sukcesów i ograniczona ilość porażek. Nie, nie ma, jakby nie jest tak, że szala się powoli przechyla, tylko jak zdobicie zdoby... zdobędziecie wymaganą ilość jednego lub drugiego, to albo przegrywacie, albo wygrywacie, to co chcecie osiągnąć, to nie? Na tym polega skill challenge. Super. Tak więc zaprzyjaźnienia się ze stroną. No i niż... już już mówię, zaprzejaźniał się ze stroną, by Wam pomógł, no to ogólnie będę mówił umiejętności, które jakby są logiczne, że możecie tego użyć, aczkolwiek jeżeli wpadniecie na coś zupełnie z kosmosu i powiecie naprawdę z sensem, to okej, okay, no nie to oczywiście możecie tego użyć. Dobra, oczywiście. Tak, przy, no, poczekaj. Przy, przy poczekaj, czy przy przekonywaniu rzuty kostką, po, po, podczas wcześniejszej przedmowy, która y, uda się graczowi według ciebie mhm. przekonanie będzie łatwiejsze czy tak. nie wpływa na te narzuty? Wpływa właśnie, wpływa. Najpierw no. mówicie, co robicie, to rzucacie kostkę. Na przykład mówię, z nim z masz plus 5 na przykład, no, nie? Mhm. Ale nada jednak rzut, rzut i bazową imięczności w postać postaci, więc tak. Y, możecie go przekonywać y, dyplomacją, ale dyplomacją jako taką faktyczną, wiesz, to jest dyplomacja, czyli Yy, wiesz, Rozmowa. oferujesz mu coś za to, że wam pomoże, no nie takie bardziej, wiesz, obiecasz mu coś, no wiecie, jak, jak to dyplomacja taka yy, podniosła bardziej. Insight. Insight to jest yy, trudno do przetłumaczenia umiejętność, ale To są ogólnie stosunki socjalne. Insight to jest jak podejrzewasz, że ktoś kłamie, jak chcesz się z kimś zakumplować, ogólnie rozmowy, no nie. Tak, wgląd jakby w osobowość drugiej postaci. To jest twój styl bycia, no nie to jest. Yy, czy wiesz, czy podejrzewasz, że ktoś ukrywa tylko, że wcale ta sytuacja go nie rusza tak naprawdę, to chce krzyczeć, no ogólnie rozgryzanie innych postaci. Więc insight możecie użyć, żeby się z nim zakumplować, no nie? Ogólnie każdy z was ma tutaj w ostatnim update'ie do tego, dali taką bardzo yy, przydatną karteczkę, gdzie macie wszyscy, cały spis umiejętności. I ogólnie Jezu, jak, jak możecie podejrzewać, rzucacie k 20 zawsze i dodajecie tą cyferkę, albo odejmujecie, która jest obok umiejętności. I to jest. Też, no bo czasami masz minus jeden na przykład. Jeżeli jesteś obtuczony tam Ale ciężko. Ja tu nie w... mam. Na razie. Nie, nie ma, no to minus jeden to spoznasz, chyba, jak już poznasz chyba chyba, bliżej minus No tak, ale to nie wiem czy ten nie, te. Nie, o Ale te są na przykład na minusie, nie? Nie, nie, nie, nie. Jak jest minus jeden, to ten. To na przykład jesteś kompletnym idiotem, bo masz tam inteligencję minus jeden. No to jest endurance. Wytrzymałość. No w każdym razie dalej. Bla. Więc raz na początku coś przerobiłeś? Na razie nic nie zrobiłeś. Diflamacji. Diflamacji. dlaczego? Było? E... No do, to są negocjacje. A, do, do. Czyli wiesz, przedstawiasz za i przeciw, no nie wiem, takie, mówię bardziej yy, podniosłe rzeczy. Insight to jest po prostu normalna rozmowa, no nie zakomplowanie się. Yy, bluff to jest blef. No nie? Po prostu kłamstwo. Jak dobrze wam pójdzie okłamanie, go, żeby wam uwierzyć. Możecie, możecie powiedzieć, że macie tam stekę złota i mu dacie jak wam pochodzącie. No nie? Yy, dalej możecie spróbować by zastraszyć. To jest intimidate. Intimidate stry... to The... I jest jeszcze Streetwise. Streetwise to do... jest. Streetwise to jest ogólnie umiejętność obycia się w mieście. W sensie możesz szybko tam tu zagadać, tu posłuchać plotek już wiesz tam kto jest najważniejszą osobą w tym mieście, kto, kto się z kim buja i takie rzeczy, więc możecie spróbować, mówię, zajponować swoją wiedzą. Czy też to jest też jak bardzo się możecie ustawić w więzieniu, no nie takie ogólnie rzeczy. Yy... Dobra, ile trzeba wyrzucić, że dajesz plus 6. Każdy yy... wyczyn ma inny próg. Ty to mówisz, tak? Yy, nie, nie mówię ile ma. Ogólnie nie, a. nie mówię w DMD prógów. Nigdy Już. Okay. To jest tak, bo właśnie w Warhammerze wiedzieliście. O, to jak wyrzuca mniej niż 86, to uda mi się. Tak z tego nie wiecie. No bo tak jak wrzucasz na to wiesz, że czegoś nie zauważyłeś, a tak to nie wiesz. Ja mówię, że no nie, nie widzisz nic. Pewnie powinno być zajebisty że, to, a może być coś zajebiście ukryte. Mhm. No, I zanim zaczniemy, chcesz się i będziecie, każdy po kolei, nie ma także jedna osoba napijali, no tak, nie? Jak widzicie, to... to sobie... no, widzicie po statystykach, to raczej się zamykajcie jestem jestem gadania w tej drużyny ale, no, bo... ale nie, no, każdy może, to... być... może wyrzucić 20, no nie? Aha, bo to tak, nie to ma... To jest rzutą, to nie ma tak, że... Dobra, jeden, nie mu... cięższych tych to jest to ten. A w ogóle, dobra, w takim razie ja powiem, że jestem od tego, od... Yy... Y, gadania i od... Y, no, od margin, to jest wiadomo. Ja w ogóle to... Gadaliśmy wcześniej, bo ja chciałem zrobić to... No, może trochę dla was, ale po prostu... ciężkości kupę najmików, no nie? Tak robimy, ja ta. to jest główna ta. No to przywódcę, ja... No nie, jesteś sylodrinem, nie? Myślę, że jesteście tam raczej kastonudy ludzie. Takiego nieformalnego lidera. Nie ościem mistrzu szefie, nie? Ale taki wiesz, respekt, że siedzimy w karczmie i na przykład kurwa nie wiem ktoś was.. Ktoś nie wiem, gdzieś tam za głośno i was to w ale siedzicie, siedzicie, a jak ja w stanie tego gościa patrzę idziemy wpierdolić, nie? Wszyscy. Mm -hmm. To jest taki sygnał, że ja jest sygnał, nie? No dobrze. Coś takiego. No to czemu być nas? No bo może ktoś powiedzieć. Nie, nie będę, ja nie będzie. No i tak nie będę. No. Nie no możesz nie podawać takie nieformalne liderowanie, to, że jadę jako pierwszy zazwyczaj, a przy tym, że tak o lepiej Nie, ja jako Eladrin się nie mogę na to zgodzić po prostu. Jak, jak, ja, ja jako Eladrin ja mógłbym się na to na coś takiego no przestawać. Ale co? jako Eladrin nie mogę. No to żeby on wydawał mi rozkazy jako Eladrin. Nie rozkazy, nie rozkazy, to nie są rozkazy, to jest. No po to polecenia czy komendy, jak to nie, nie, nie, tu jesteś bez nie jesteś aż taki zajebiście dumny, no nie? Ogólnie może się właśnie. Ta, właśnie... No, to, dragon Ballon. Mi, mi się podoba arogancja w tej postaci. Chciałbym A, no to nie, mieliśmy to Nie jak Niemierym ty aroganta, tak. Jak ty możesz y, oczywiście być taki, no nie? Niekoniecznie, nie jest to do końca cecha twojego osoby, bo później to czytałem, to w sumie nie było. No, nie nie tak. masz takim megalomanem, okay, nie? Y, dragon nie to są ci jakby, co żeby jak, wiesz, pop. Ludzie smaki to oni, oni bardzo stawiają na honor, właśnie. Yy, na Bóg, honor stoi, Jesteśmy najważniejsi na no nie. I, i co zauważyć. <laughs> Dobra, Marty. I will show you what I didn't buy. food Patrz, ogólnie mi chodził z trzema Uda! On chce się jeść sam, tylko dla was. On dystansował ciebie na godzinę? Słyszałem, że ci się podoba, że ci się znotowała. Zajebista była, o, super. Jesteś zajebistym, świetnym Mikołajem. W ogóle jestem jakimś super chłopakiem, jak wychwytuję takie rzeczy. Jak się coś komuś podoba. O, kurwa, jerba mi się wysypała. O kurwa, to wszystko na dzisiaj? No pół litra i szampa. Bo ja nie wiem, kasy. Bo miałem, kupiłem drugi pullitral, nie wiem w ogóle, kasy praktycznie. Bo to, jest, to jest tylko dla nas, bo ja ci kasę wisiałem, nie? No znaczy, ci jeszcze. A to okay. jest ten. A to, to jest moje kuspa? Co, to weźcie. Nie wiem, iść, bo jeszcze coś kupowałem. Gdzie jest. Dzieli na pół, nie? Tak. A co do tego, tego. To tej sytuacji naszej, znaczy, bo tak jak widzisz, jak ten szlaman o tym Jego odbierz. Nikt nie napierdoli, on sobie siedzi, na przykład jakbyśmy... Ale widzicie, że jest, że jest znudzony, bo wcześniej miał zabawy, no nie, bo... Ale nie o to chodzi, wiesz, ja mówię, że teraz się to... przywództwo. Chodzi o to, że... Jakbyśmy nu, wiesz... On widzisz, że nikomu nie rozkazuje, nikomu nie mówi, nie ma obstawy, nie? Działa niby sam, ale podszedł jakiegoś gościa, i słuchaj, muszę wpierdolić temu i temu, i wy poszli, we dwóch bym wpierdolili, nie? I o to mi chodzi, to jest takie... Jak już będzie, wiesz co, to zejdziemy zaraz, dobra? Okej, okay, to jest. Jak już będę miał na szyi. Słucham mnie? Słuchałem, a nie, słucham A co wiesz? Więc mi się kurwa drugi raz. może mi się przypomnie jak zaczniesz mówić. Że tak jak ta szlama ma. To nie ma być przyrostu na się. Ladrynie, to pierdol. Me. A wiem, wiem. Tylko raczej taki po prostu ktoś kto w razie kłótni wyznacza, kto miał rację. Tak na tej zasadzie. Nie no po prostu, no że sztuka rojesz nie dla mnie. Taki razko mówię. Zobaczmy, zrobimy to i to. Chodź zrobimy to i to. Nie, masz kupowa zrobić to i to. No. Okej. Okay. No tak myślisz dobrym, to jest. Już No. To nie jest rozkaz. <laughs> Okej. Okay. Dobra. No to, zaczyna się. docynam? No <śmiech> najpierw, to więc jak? Mówić, czy najpierw rzucać? potem mówić? Najpierw mówisz, a potem rzucasz. Tylko no powiedz no tak jaki... Najpierw y, mówisz jaki... Okej, okay, to używam... Albo ogólnie mówisz y, co robisz i jakie umiejętności ty używasz. I no, to najpierw, no to Insight nie ma nic wspólnego z przekonywaniem. Nie, małaś. Małaś, Ma, ma oś, nie, że możesz się z nim zakuplować, ja pomyślał, a i kurwa... No to chcesz się nie z nim zakuplować, no to... Dobra, to cóż mnie chyba twarz do niego, mówię... Wolisz przez resztę swojego życia siedzieć z kuflem w łapie, czy z chujem w łapie. to <grym> do to zaraz. Okej, okay. ja bez modifikatorów. Co? Bez modifikatorów. <grym> <grym> Tak, dodajesz nam to wszystko? Yy, nie, plus 6. A, to mów ogólnie ostateczny wynik To jest 16, nie tak. to jest coś ważnego. Bo... Szesnaście no Aha, i teraz mamy mówi... On mówi, no coś w tym jest. Chyba masz rację. Nie, mam do to, <laughs> to będzie dziecko. no ale dobra Nie, nie, bym już nie. z To nie, Nie, no to wezmę do tego autodungiego. Ale poczekaj, poczekaj, bo, bo może trzeba słychać. odpowiednio to odkleić, żebyś nie szkodziło tego. Dzwonisz? Tak. Są jest tak zajebisty tego się Nie umiem tego czytać, nie umiem Coś tam w listy je umiesz znasz trochę? Nie Tak, ale chyba gry Nie, mamy złożenia Tam trzeba odkręcić przy nasady, żebyś nie uchwała tego Kobietko. Lepiej <grystwa> to już? Kopy. Nie no. Jakiś dwóch? Nie no chodzi mi o to, że to jest wspólny. Ja myślałem, że nie no, to się chodzi, no. Dlaczego? Dobra, nie chcę dyskutować. Może, może nie chce ci przeszkadzać w graniu. Na... W graniu. Zaraz, okej, okay, zaraz możemy tu zaparzyć, tylko, tylko dokończmy... no, nie, ja nie mówię, że chcę, to, to nie jest ślubieckim. To... Tylko ja no, tak. uważajmy, to bardzo lepiej teraz... Domy. no, ty. Strażnicy co kilka nocy dają nas z, z byle powodu. W końcu nie damy rady i będziemy padać coraz częściej. Poza tym, połowa tych chwil, w co tu trafia, co trochę, to ludzie, którzy nadają się tylko do piachu i do niczego więcej, z każdym dniem szansa na przyszłość jest coraz mniejsza Musimy sobie spieścić Jak to wygląda na co rzucasz? Nie wiem Na wszystko mam po jeden, no to na wszystko co w ogóle przekonywania To... To na wszystko mam jeden, więc to jest bez różnicy dla mnie Okej, nie no to jest bardzo, ma insight, nie? Nie może być Bo on ma no, to... inne progi w niego no, pewnie no. no też mniej więcej No, nie, no, rzuć, tylko rzut. Znaczy, jest za dużo, kąskka. jest na mojego. No, no. no dobra, ale tam już nie już zgubiłem? Tam daleko jest za plakatem. Nie Ta wiem. Jak się... <głosy> zawsze gdzie kostki kładę, to mnie nie zgubił. 16 plus. Plus 1, to mnie kosztuje 17. Więcej niż chcę. On No cóż, o ile jestem tutaj lubiany, to faktycznie jak się poza tych ludzi bliżej, to. Może im coś trafić kiedyś do łba i możemy odpiej ich Więc... masz rację Rozmówmy, że trzecia droga No... Z... Lubię placki I to nie? Kurde, kurwa, ja też Dobrych nie jadłem Tak już odpoczyłem <grym> Wziąłem <grym> zbudową tala, to jeba, kurwa nie było ciastki, więc przyniosłem zaprawę murarską Nie, mówię, że... No... Teraz jak... Ten nowy zarządca jest tego więzienia to wprowadzi niedługo pewnie taki rygor, że w ogóle nic nie będzie się dało zrobić. I teraz jest najlepszy moment na to. Mhm. Na, na, na co? Na insight. Najlepszy moment na to. Na co? Insight. 14. z jedyną miejtwości, czyli. No tak. No, nie, 13. O, 6, dobrze. Yy, on mówi, no faktycznie biznes ostatnio coraz bardziej się zatrzymuje, ponieważ już przechwytyłem niektóre paczki. No. I <laughs> Okej. Okay. No i ty. To teraz? No to, no, to Jesteście to bardzo jest. blisko. Przekonanego. Posłuchaj no, zresztą. Jak ty wolisz biznes. Masz głowę do interesu chłopie. I biznes. Masz za krótkie życie, żeby się tutaj zmarnować. To po pierwsze. Po drugie. Czy wolisz, żeby... Eladin mówiąc o krótkim życiu. Słucham? Eladin mówiąc o krótkim życiu. No i... No. Masz głowę do interesu i niepotrzebnie on tutaj marnuje, bo widać, że to... Każdy tutaj trafia na tych samych prawach, a ty do czegoś doszedłeś, tak więc... Y... Tą samą... O. Te same umiejętności, wykorzystując na wolności zamiast, to zamiast mieć więcej cigar, miałbyś więcej pieniędzy. Jak wiadomo, pieniędzy można je reinwestować i sądzę, że twoje życie nie wyglądałoby na w żadnym stopie tak jak tutaj. Sądzę, że po kilku latach nawet nie uwierzyłbyś, że był taki epizod twojego życia w więzieniu. No masz plus dwa. A mnie nie mówiłeś, czy mam plus, czy nie? Bo nie miałeś. Ja też nie Bo nie miałeś, mówię. ponieważ ty... ta, ta rozmowa nie z... wiem, znaczy wiesz, i zrobiono do wyrażenia. Nie, tak, ponieważ on, wiesz, ty mówisz, że ci kosi są niewyklęśni, on był ustawiony z nimi, nie? Na ciebie mogli być niebezpieczni, więc to akurat zrobiono, ale dopiero rzecz, Nie, no. Niestety, Pizza, 13. 13? 13 mhm. to jest zestawczająco. Yy, on mówi... Czy ja wiem, nigdy się za biznes nie brałem. Ale może właśnie w tym leży mój błąd. Patrz po was, dobra. Jest z was coś, co, co mnie bardzo ciekawi Dlatego, a poza tym nie chcę gnić w tej dziurze Dlatego spoko, podzielę się z nami moją wiedzą I jeżeli nie zrobicie mnie w chuja, to możemy zajść naprawdę daleko Ale jeżeli coś spróbujecie, to powinni robić noga Okej, okay, więc czy któryś z was ma jakieś To Kropię pieczki Powizałem mam Dobrze, więc Przede wszystkim e, myślałem na tym, żeby wykorzystać najsamootniejsze atuty, i każdy chyba kto dargnął się bez o ucieczki, na pewno brał to pod uwagę. Wyrabiamy narzędzia z drewna. Niektóre narzędzia możemy robić bardzo ostre. Jak wiadomo, narzędzia z drewna ostre, no. czy odpowiedni, odpowiedni, ale się odnosił przed... no. Ale, ale no, <grym no, <grym no. Jest twardszy niż żelazny, jest. Jest no, no i palca, tutaj. No, no. no Nie wiesz to samo. Dla mnie to, to przy nawet niewielkiej się może wyrządzić krzywdę. No i tak samo możemy no kurwa, mam możemy narobić jakieś ostrzy, małych trzymać je po prostu w tym, a w drugiej łapie trzymać jakąś wielką belkę z środkiem ciężkości na końcu i być naszą ewentualność. Po drugie, no nie wierzę, że próba ucieczki E, skończyłaby się na tym, że wszyscy by zostali w swoich celach Na pewno ludzie i tak by się chcieli dołączyć i tak by. Dlatego uważam, że najpierw lepiej by było ich e, Niektórych, co bardziej zaufanych, których znasz Powiadomić wcześniej Powiadomić wcześniej byśmy mieli dodatkową okay. siłę roboczą On mówi, ale zauważ, <coughs> y, zastanawiam się nad tym które my chcemy uczyć Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale Gmin Song jest położony na wzgórzu I wokół a Grimson to ogólnie jest. To była kiedyś katedra, której piwnicę przerobiono na, na więzienie, bo już tam kiedyś została splądrowana i wyszła do życia. I ogólnie no, mogliby nas strzelać jak do kaczy, gdybyśmy wbiegli, bo nie ma dosyć. A to lasu. Tak. lasu. Aczkolwiek w okolicy jest yy, też trochę zrujnowane zamczysko. I no, słyszałem z pewnego źródła, że tunele, lochy pod tym zamczyskiem sięgają aż tej katedry Jest to dosyć zawiły system komentarzy Super I to Super. można by wykorzystać Dobra Tunele Tam są też... z reguły wąskie więc przede wszystkim uważam, że... Mimo... Nie, no są to tylko gitarze, dy... ale w każdym razie droga ucieczki nie, nie jest otwartą przestrzenią i nie można za bardzo zajść z jest... boku, tylko trzeba było gonić za nami, tak? Więc przydałoby się to dwóch osiłków, których byśmy wcześniej wyrobili coś w rodzaju zasłony drewnianej, tarczy, można było to znać za tarczę, którzy by biegli na przodzie i na tyle, ewentualne strzały z otegłości przyjmowali na to. Nawet jakby się któremu coś stało, to po prostu ktoś z nas już by wziął tą tarczę i kontynuował. Ale chociaż nie jestem pewien, czy robić tak. Może bardziej wymknąć się po cichu, niż. Ale, no wymknąć się po cichu oczywiście, ale jest tak duża szansa zostania wykrytym, że trzeba być przygotowany na wszystko. Niekoniecznie. No A były z tego miejsca. Czy nie... taka twarz zmieściłaby się przy, do wejścia do tego snu? W ogóle, gdzie jest wejście na terenie tego no, więzienia? taki problem nie jest bezpośrednio połączony. Co, to co? Nie, nie, nie, nie są bezpośrednio, są. Bezpośredni, bezpośredni, bezpośredni. Bezpośredni. Są, wiesz, są jakby niedaleko, ale nikt się tam nie, nie podkopał. Chociaż co znaczy, to znaczy nie rozpróbuje. Są. Trzeba najpierw.. E... a wyjść z tego pomieszczenia. To. Dopiero się wejdzie do odpowiedniego wejścia do pan? Którym można już pójść do zamku. W sensie, Jakbyście sobie wyobrazili w <coughs> przestrzeni tą piwnicę, to hmm. żaden z tych korytarzy nie jest z nią połączony. Trzeba by się dostać do. A! W ten sposób. Dobra, to. Nie wiem, czy jesteście świadomi tego, jakich mamy miłych gości w naszym więzieniu za korytarzem strażniczym? Słyszałem. Przycholę Aczkolwiek jeden z nich. Y... O, w tym momencie on wam mniej więcej opowiada. Zwróćcie miejsce się Nie, nie. Jeden z nich jest y, ogólnie Mamy tutaj izolatki, ale mamy też takie y, większe cele dla no, y, pojedynczych jegomości I na razie jest ona Trzymana przez tylko jednego z nich To jest ogólnie y, Weźmiesz to tamtą do góry czyli. ktoś z moich to? towarzyszy jest? Nie Dobra, nie. który, Kto? Konrad znaczy z... Sandra, czy... Sanders Sander, czy... Kordis. Czekaj. Orbis. Czy, ja? czy Kordis jest bardziej spostrzegawczy? Ja jestem najbardziej. Kordis jest najbardziej spostrzegawczy. Dobra, to... Kordi, to zauważasz... Zauważa, zauważa, przed... Dobra. Y... to zauważasz, że ja przez całą rozmowę robię coś takiego z palcami pod stołem. Tak po prostu na zmianę je. Ja... Jakby nerwowo, nie no widzisz, że rękoma coś takiego właśnie robi, takie nerwowe, takie nerwowe ruchy. Uda się. E, aczkolwiek... Gdzie bierze yy, właśnie... Wymuje z kieszeni mały, mały sztylet. I zaczyna na stole, yy, jakby wygrawerowywać taką prowizoryczną mapę z tego... Skąd ją możesz mogę załatwić wiele rzeczy do tego zniesienia. Ale to wiele kosztuje Też Tylko ostatnio jest to coraz trudniejsze, bo zwiększałem kontrolę Tego co jest dopuszczalne. i każdy Jak każdym razie, mniej więcej taki zawies macie? Co wyszysz? Przepisuję, to nie ważne ta część... Chcą wyjął mapę, tak? Jest... Nie, nie wyjął mapę. Wyjął sztylet i zaczął A. po stole więcej ją naszkicowywać. Ta część jest jakby zarezerwowana dla, dla... Naj, naj, naj... Nie, nie dla tego, po na Dlaczego? Naj... Dlaczego? najbardziej niebezpiecznych gości. I nie tylko gości, tam nie, nie, nie, nie ma nawet, nie wszyscy są jakby rasami ludzkimi. Ponieważ... W tym momencie jest tam trzymana tylko jedna osoba. Nie wiem czy to można nazwać osobą. Jest to Goblin. I nie zabili go tylko dlatego, że jest szefem większej grupy i chcą z niego wyciągnąć plany, jakie ma. No, gdzie, gdzie się znajduje jego, jego baza i ogólnie.. Yy, bo mają plany zaatakowania ludzkich yy, no, mia miasteczek. Nazywa się Iron Truth. Iron Puff? tu. Jak znowu. On się nie może teleportować przez kratę na przykład? No nie, zdaliśmy, że nie. Iron Toof. Hmm. Chociaż w sumie, no nie wiem, przez kraty. Przez kraty to oprędza, <coughs> niż przez dźwięk odpłysza. No dobra. No, coś no. Dobra. A w. E... Mamy drzwi czy kraty w tych celach? Yyy, e... ogólnie... Drzwi, do nakopa, do no. tego... Są wielkie. <głoszone> wielkie. mocne drzwi. Długoważone. Powiedzcie ciężkie dawaj panie Są tutaj y, ciężkie zabankadowane drzwi, a tutaj y, są y, do poszczególnych y, żelazne kraty opuszczone w dół. To, nie no tu to, są przecież te kraty, tu są kraty. ja mówię o tych. A, tu ta są. drzwi, to są drzwi są zabarykadowane, tak. A tutaj są kreaty. Jest to wielki, wielki goblin. Który przewodzi właśnie, przewodził wcześniej do Chodzi mi, Nie, friend? Nie, nie taki goblin mały, no nie, jest taki wiersz. To jest taki kozak trochę, no nie? No z metrów. Nie, jest większy obraz, jakbyście wystanęli sobie. Dwóch. Nie, zwykłości bez dwóch. No mniejsza. I ogólnie jest dosyć niebezpieczny. I ten. Yyyy... mam Plotka głosi, że... Znaczy, ogon jest tutaj od niedawna. I że sam ma zamiar uciec. Że jego ekipa coś robi, by go gotować. Można by to wykorzystać. A jak się tam Spróbujesz coś więcej. A jak się tam dostać? Przepraszam na chwilę, ale... Making, Mieking, słowa, których chcę użyć, nie mają przeniesienia na wasze. Jem, ty nie wiem, czy mógłby się teleportować jakoś do tego gobina, żeby z nim bogate kriony. Czy znaczy, nie, inaczej, możesz teleportować. Czy. czy znasz jakieś sztuczki magiczne? Bo. Nie wiem, że ma... no właśnie. Ale pytam się, no bo. ale daj mi już sam, dobrze? Bo ja zaraz tu naprawdę. Nie, <laughs> spokojnie! Za szelepolę! Nic nie. Bo takich hotelak nie mógł przeżyć tak długo w takim więzieniu, a tym bardziej w ogóle na świecie tyle lat w świecie toczonym przez wojny i inne potwory i zarazy. Nie, no, niestety nic takiego hmm. to mm, nie Coś Co jest. Nie. Nie. No dobra, no ogólnie trochę do tego dojdzie Moce on, on się pytał o moce Moce Wasze dzielą się na Macie tam zielone, czerwone i szarne nie? Jest to odpowiednik e, At will Czyli te zielone, których możecie używać dowolne, dowolną ilość Zaraz po kolek ustawuję, że jesteście mistrzami mistrzami Czerwone To są encounter powers, czyli Każda, każda walka, każde jakieś takie zdarzenie, to się nazywa fachowo encounter. I ich można użyć raz na taki encounter. I raz na walkę. Tak, raz na walkę. A te szare to są daily, czyli raz, raz dziennie ogólnie, raz dziennie. I teraz tak, odzyskiwanie tych mocy no, użyć ulti power? poczekaj. Tak. E, Utility power to chyba to. dzienna, dzienne, tak? Tam y, mają napisane chyba tam czy jest encounter czy daily czy coś. nie. Mamy... Yeah. Yeah. Second Wind. No. To jest encounter Później tego obejdziemy hmm, bo niech teraz potrzebnie na Tak, W każdym razie Jak je odzyskiwać? Mocy co walkę, możecie ogólnie wziąć dwa rodzaje odpoczynków Jeden to jest yy, odpoczynek... A taki... niebieski? On się o to pytał Utility power, co to jest? Nie słyszałem tylko się. No zależy, no przystałem bo tam nie napisałeś, że to jest Encounter Power. Utility Power, pisać. Przeczytaj całą kartę. Effect. Effect, you spend a healing surge to regain 5 hit points, you gain 2 plus bonus to all effect defend until the start of you. Aha. <coughs> jestem tam dalej napisane, że to jest Encounter? Jest zaznaczone faktycznie. No właśnie, no bo to jest Encounter. E, w każdym razie, możecie wziąć dwa typy odpoczynku, jeden. To jest taki e, jakby po walce taki 5-minutowy, z prostu ściągnięcie się, ok, no nie, jesteśmy gotowi na następną walkę, no nie? To odnawia Wam Encounter Powersy, no nie? Jeżeli przebiegacie z jednego pomieszczenia do drugiego, bez po prostu za załóżmy kogoś, no nie? I nie macie czasem taki e, odpoczynek, to mimo, że to jest następna walka, to nie odnawiają Wam się te Encounter Powersy. No nie. A Yy, możecie też wziąć właśnie 8 godzinny odpoczynek Gdzie śpicie, no i kompletnie tam No wiadomo, zostawicie o, Dalejny. jecie coś To tak, to wtedy to jest 8 godzin i wszystkie Daily i przy okazji yy, jeden action point To jest yy... Punkt action. Tak, no. Wydajecie, żeby dostać jedną z tamtych domacjach Ile mam tych punktów? Jeden A jeden. Zawsze po odpoczynku występuje się do jednego Ale jeżeli zrobicie dwa encountery bez. Jak bez odpoczynku to dostajecie. Co? To później jak będzie waga, będzie waga No, w każdym razie to tyle. Jest dobra, ja muszę napisać SMS-a, możemy przekazać okazji wodę zagotować teraz, dobra? No. To dalej gadacie ze śgrawą. Coś jeszcze. co? Musisz <śmiennie> dodać. Coś jeszcze chcecie tylko zapytać. Eee. Jak ja to będę chciał? Co, do... co będziesz chciał za jakieś porządne wyposażenie? Nie, zapytajcie się go, gdzie <śmiennie> są. Trzymane na nasze rzeczy i zapiszcie. Gdzie jest jakaś skrzynia, w której trzymają cały zarekwirowany Jaki był tych, którzy potrafiają? Ogólnie... Właśnie ciężko ucieczką też chciałbym odzyskać swoje rzeczy, bo jest mi coś cennego dla mnie Tutaj Znajduje się taki składzik A ogólnie tutaj są, bo też mi ciało, Są takie klatki schodowe, one idą na A tak to tutaj to? To kosztowo. No tak, tak yy, Zobaczcie to Tutaj Jest Marcin Kudiu I z veto. Z veto? <laughs> Dobra. Dobra. Dobra. gdzie taka to z weta? Z Dobra W tym pokoju Jest składnik z... Gdzie się znajdują ogoni One są jakby Po Nie, nie, są, nie są wszystko wrzucane do jednej czy No sz Szukamy tego kurwa no No, leży za tobą no Tu? Tak Rzeczy, tak? Czekaj. I obsługuje to y, Angus. Jest taki staruch. Amangus? Może Tak. Nazywa nazywa ten, jest Stacy D.C. Może można z nim zagrać, niekoniecznie trzeba się napomnieć. Czy to ktoś z Wasz Holmesa? Nie. To szkoda mniejsza, w każdym razie Zajmij ci polecam. Ale książka to jest... A która jest ona no. na Coś tam czytałem, ale nie pamiętam No to byś pamiętał, jakbyś czytał to... Znaczy nie, była akcja, pamiętam Że jakiś pies wyleciał na ulicę Kurwa gra! w Baskervilów? Nieee Dobra, no nie, nie zaczął go wszystkiego opowiadań tam... Ale przemaglowałem tego w chuj w wakacje Zrozumie, Znaczył tam, tam ludzi zabijać okay. A więc. Dobra, i tam jest starszy dziadek, który co? By... No, Gry no, na gitarze absługuje, obsługuje tam, no nie piluje to. Tak. Nie w porządku czy jest.. Nie jest taki stary, stary, schorowany, taki lat już trzyma, no nie chodzi boli. Poleciałby na Hita. Nie eee, nie. A i będzie trzeba zrobić dzisiejszą walkę właśnie w głos, którą zabierze sobie na ściążkę. Przedobinie 6. No wszyscy zamknięci. Znaczy w nocy. No to wpierdaliny tak o dwudziestej tam nie nielegalny walki, straż znowu zajmuje się tłuczeniem nie no i zauważymy, że tak jak to Dobra, mam do ciebie pytanie. Pilnę weź jak włożę. Szrama. Czy tam szpara? Szrama. Okej. Okay. Znasz jakiegoś strażnika tutaj, z którym masz dobry kontakt? Niekoniecznie. Dobra, znasz w takim razie kogoś, kto Szybko. zna rozkład tych kanałów. Musimy sporządzić mapę. Musimy. Dokładno, nie tylko naszego terenu, tylko tak, żeby było to się nas chodziło bo Raczej nie, bo... No... W, w, w, tych, w tych kanałach, już nie mieszka W naszych kanałach, to są kanał, co są też. To jak dowiemy się gdzie, się, gdzie kopać, żeby nie trafić Żeby sobie nie kopać do... Jądra naszego dysku, tylko... Korytarze, to jest prawda, faktycznie musimy się dosyć do tego. My, żeby będę robimy. się. Tak. No my, nie. się Dobra, y, musimy. ustalić... A w sumie to każdy z każdym widzi. Jakbyś jakieś iść. informacje były, możesz mi przekazywać przez tego. Ale... On jest. F. Wierzę, że wam mogę usiąść. Okej, okay, ja nie mogę. Może nie mam to to... są jakieś porzucone prawa. No, żeby mnie nie było, to może nie. Uf. Jakby coś, to przekazujesz mi informacje przeze mnie. Widzę, że mogę się złuchać. Okej. Dobra. Okej. No to.. Panie no, okay. jeszcze wyglądałem. No. <śmusz> <spielkań, nie> <śmusz> <Okay>, Jestem <jak śmusz> na spierwę nie zmieniło. Okej, jak nie ma chwilę na brwi. Hej no. Uciekałeś przed stołami. Widziałem się tam. Padł do tego akwarium pomika. Podwładny chomik, tak? Podwładny? Dobra, no to... Na tej rozmowie mija wam czas i... Y, teraz jest czas na... Ciszę nocną I Ja idę cicho w nocy do pokoju I ogólnie I ci... Oznacza, Nie ma się pojęcia jak gierba poprawia Mam pojęcie, bo co się napijesz, to opowiadasz Co? Mam pojęcie, bo co się napijesz, to opowiadasz Do, wykonania, do wykonania tak, tak. eee, no, no to y, medytujesz, a wy idziecie na. Spoczynek, że zresztą spoczynek. Spoczynek. Nie medytuję. <laughs> <laughs> a, powiedz sobie, <sorry. laughs> eee, na Nastaje Ale zamiast y, zwołania was na śniadanie, stwierdzmy każą wam ustawić się. W szeregu W dwuszeregu z biurka? Ja bym <grym>, zwoł, nie? Jezus, my kiedyś do klasy chodziliśmy Nie, wierzę <grym>, <grym>, Zamknij się! Przepraszam I wycho wychodzi taki, taki starszy koleś Nie nie to, nie? gdzie wygląda na, na urzędnika, nie? I, i, i tak y, ogłasza wam Potrzebnych jest siedmiu ochotników do naprawy dachu yy, katedry Jak po sobie? No ogólnie przy, wszyscy, wszyscy yy, zabijają się o, o miejsce. Zabijam <laughs> o miejsce <laughs> Ale jako, że no, wystaliście wy z przodu i rzucaliście się w oczy yy, zwłasz zwłaszcza ty a oni stali obok Ciebie, to zostaliście wybrani jako jedna z tych siedmiu osób. Eee, no i on kontynuuje... Eee, nie będziecie e, przez najbliższy czas, który będzie potrzebny do e, za załatania dziur i położenia od początku e, dachówek, nie będziecie pracować w stolarni, tylko będziecie ten czas e, spędzać e, no, pracując na dachu jeżeli będzie, jeżeli pogoda to pozwoli pod nadzorem strażników którzy będą was eskortować na miejsce pracy będą was tam pilnować i będą was eskortować z powrotem Cokolwiek, panie kapitanie, żeby tylko urozmaicić ten dzień Po śniadaniu macie y, się stawić przy y, tym tutaj ok oknie wschodnim zachodnim, jednym a nie <grymne> no właśnie, to tak się zdarza Jest <grymne> <Co> to za różnica Oknie lewe, jest mnie <grymne> Strażnik będzie miał listę waszych nazwisk, więc nie uda wam się wkręcić Nie, nie, tylko idzie Spisał was, no dobra, spisał was no, tam. To tyle, to po śniadaniu się stawcie tam On najpierw bezpiecznie puszcza, a później na strażnicy i... Te... Za okay. Które zaczynamy? Po śniadaniu. No więc y, idźcie na śniadanie. No, szukam wzrokiem w stronę. W W Jezus, co to ci jest. No wcaplej mi w mordzie. w mordzie. Y, tak więc. Y... Tak, do, znajdziecie go. Do, dosi Dosiadacie się do niego na stówce. <śmiech> sam siedzi, tam siedzisz. No, Trzeba sobie za nami do piasku słuchać. Nie no, og ogólnie, ogólnie, ogólnie stały są pozajmowane do, do pełna. Wszystkie. Nachylam się do niego i mówię, że. Perryk, tu dwa papierosy na raz? Tak. Mówię, że jest do pięciu. On mówi, wow, nie zagadnij, że się takie wychodzą, nie znam mnie Taki lr -y właśnie ciekawy. Boliłeś kiedyś na drugiego <laughs> tak, Pięć. Zgłosiliśmy się do dobra wydachu. No przez kilka dni yeah. nas będzie tutaj... Będziemy rozpoznanie terenu, bo będziemy... Mm -hmm. teren. Gdzie jest ten zamek, się dowiemy. I no, ogólne tereny no. sprawdzimy. A ty przez ten czas... Próbuj załatwić mniej ja więcej sprzęt tego sprzętu. Jakieś pochodnie, sztylety, może jakieś żarcie, jakieś la lagi, wystrugajcie. Zbierz chłopaków, obiecaj im dwa cygara za zrobienie sprzętu i bądź gotów. Wolałbym, okej, okay, ale czy już faktycznie ucieczkę, wolałbym nie, jakby nie, nie stawiać sukcesu naszej, naszego przedsięwzięcia na inteligencji takich zwykłych. Kretynów, którzy tutaj przysiadły. Więc jeżeli już się za to faktycznie weźmiemy, to chciałbym, że tu była jakaś zgrana ekipa, na której można polegać. A nie jakiś kretyn, który przy najbliższym stresie nas wkopia, albo popełni błąd. Czyli nie masz tutaj swoich zaufanych ludzi? No I nie Znaczy nie, ma... nie, nie, nie, nie na, na tyle się. zaufanych. Lub na tyle inteligentnych. To dobra, radę w czwórkę. Spróbuję pogadać jeszcze z tym całym goblinem. No to od razu myślę, że to spełni na niczym wyśmiechem. No oni, on, ale po prostu nie, nie da się z nimi negocjować. Mam tylko więcej krwi. Powiem mu, że krew czeka na Damę mu dużo świeżej krwi. Tak patrzę na ciebie dziwnie. I się swoim śniadaniem. <śmiech> <śmiech> No ja też to zastanawiam tą szamę, tą ścierwą, którą nam podali Okej okay. to jesteś już na, na jedzenie i dosyta Znaczy nie wiem, co mnie nie nie z kieruję jedzenia No jesteś na jedzenie Jesteś na jedzenie tak połowy. Okej, okay, tak Rozumiem W sumie moglibyście jeszcze przerażać drugieś telewizyj Okej, okay, spoko Ale wy trzymacie do obiadu Ach, ah, wiem, outfit znowu Nieee yeah. To sobie że trzeba Nawet nikt nie spłonął. Jeszcze. No, ma masło do chleba? Nie. Ale, tutaj ma Ja Ale są pysznice. Dobra. To jest amerykańskie. Nie myślcie, żebyście Tak więc. No, po śniadaniu zanim idziecie, idziecie od. Y, sprawdzić na liście od obecności. Tak? Mm. Okej. Okay. Ogólnie... Dobra, przez robotę, nie wiem czy może dziś to czy nie. staram się wykwycić każdy szczegół. Nie wiem... Dziwnie wystający kurdekami w podłodze, czy to nie łapka i każdy może jakieś koło zębatą może dziś nastawione. Yeah. Każdy drzwi, jak się otwierają. Po drodze wszędzie. Trzeba zwanej terenca. Przechodzimy tutaj, oh, okay, gdzie okay. Dobra, ogólnie jak... I na dachu to samo. Sprawdzam, co gdzie jest. Gdzie jest jakiś las, staw trawa, gdzie ten zamek, gdzie miasto, yy, gdzie mech, porasta drzewo w północy. Dobra, wręcz tak. Yy, wchodzi tutaj. U nas jest yy, siedmiu. Wchodzi około pięciu strażników. Oni są uzbrojeni, więc dobrze się czują. Yy, Nie przykazuje mi wasza przewaga. Mniej więcej no tutaj trzech swe, żeby odseparować, kiedy podnoszę karty i wychodzicie. wychodzicie na korytarz. Na korytarzu widzicie ogólnie yy, jest mniej więcej. Są są strażnicy, ale nie, nie patrolują, to to nie tak. ogólnie czymś tutaj bezpiecznie. Yy, to się do góry otwiera, tak? Jakieś mechanizmy słychać i yy, tak dalej. Tak, ale nałoży... tutaj jest mechanizm. mechanizm. Widzicie przez okno jak koleś to odpala, yy, kręci kołem. I później zamykasz ty wita, tylko I później przychodzicie kręcić i na znaczy od, od w, to wły. O, bo tam przez jakiś Tak, on non stop... Y, za, znaczy on się zmieniają, to nie jest ta sama osoba, y, tam rano i wieczorem, ale zawsze byśmy tutaj warte. Y... Niech w tym gdyby mi zalejesz głowę, to ci zamknię. Nie, nie plan jeszcze. Jest y, tak w każdym razie, i kijujecie się w tą stronę. Y widzicie tutaj i ogólnie widzicie tutaj są drewniane drzwi pojedyncze z takimi małymi szczelinami i w momencie jak w momencie jak przechodzicie przez je tutaj w tę stronę, to z tego pokoju do drzwi rzuca się taki, taki yy, ch chuderlak z takimi po prostu przetuszczonymi tak? pokręconymi pokój, tak? tak, nie, ten pokręconymi głosami I mówi, nie słyszycie tego, oni kopią, kopią, są coraz bliżej, w nocy, nie mogę przez to spać I w tym momencie strażnie zaczyna napierdać te drzwi, odskakuje, tam zwija się gdzieś w kulkę w, w pokoju e... Mówię do ciebie po Ludzie są dziwni. Ale ten to czasami mają rację. I jak przechodzicie Zresztą dalej, eee to się w jakiegoś język, oni nie znają, żeby nie mogłasmia to po włosu on... nie ma sobie z małe. Wy dwaj zauważacie, że wszystkie nie wszystkie cele są zajęte i wszystkie te klapki są pootwierane opłucz tej celi Aha, czyli ja tam jest klapka zamknięta? Tak Dziękuję za zapytań, się. W sensie tutaj widać, są otwarte też jak są puste te cele ale tam jest zamknięta i jak dochodzicie już do końca korytarza to stąd otwierają się drzwi i wychodzi Arbit Sprawę słynkową boski, kapelusz z taką. Kto? Agnit. W I z taką dumą właściciela patrzy, jak idziecie pracować jak porządni obywatele Tak odprowadza was wzrok, się tak kiwa do siebie i wchodzi. Yes, wchodzi... Już I wchodzi z powrotem. będę Więc... Więc znacie już jego biuro? Wiem, że wychodzicie, dobrze, chcecie to zaznaczyć na mapie Gdzie on starta On wyszedł i wszedł tutaj Tutaj wszedł, więc tu jest... Coś z jego nie? A, aktive Okej Dalej wchodzicie na górę to udają się bo nie przystajecie na, na parterze, tylko idziecie na górę, ale udało się zauważyć, że y, parter to jest, y, no faktycznie jest to parter katedry, który tam mniej więcej został przerobiony na jakieś takie y, uż, użytkowanie strażników, aczkolwiek nie są to kwatery strażnicze, tylko po prostu tam są jakieś tam biura, gdzie. Tam